Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, Warszawę, pięć dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiastu. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław. Aha. Potem Lublin, trzy razy Poznań. Kraków, Aha. Aha. chyba dwa razy. Janek mówi o koncertach. Pytam ile, mówi ile zdoła Szłapię za karawkę, biorę kielich, żeby winem polać Janek mówi dalej, biorę łyk Pytam ile koła, łypie na mnie jak bonifacy na filem. Filemona, oczy dwuzłotówki Świecą się jak byle Bona Z jego ust płyną sumy, to nie byle kwota Znów panice mózg, więc chyba wychylę szota W żyłach szybki puls, jakbym natrafił na żyłe złota Te koncerty Janek, ile ich będzie Ile razy w tygodniu I przez ile miesięcy, ile grać mam Z kim i za ile pieniędzy Chcę mieć tyle hajsu, by krążyły dziwne legendy Póki co mi parę mare jak daje dziwne prezenty? Chyba chcąbym otagował im te insty i fejsy Parę ładnych piosenkarek chcę, bym pisał im teksty. Wolę jednak lecieć sam, kłaść na bitach te wersy. O, czasami się martwię, że nie zauważę żarówki spalonej przez złoty klosz. I nie zauważę, że boli coś strasznie, bo czasu brak, trzeba tu mieć grosz Ale ile? Pytam, ile koła? Mówić babi jaka stawka, ile, ile koła? Nie się dobrze. Ale ile? Pytam ile koła Mówić z mami jak sprzedaż no, ty ile koła śpiewające Ale ile? Pytam ile koła Mówić z mami wyświetlenia ile koła W sumie dziwna to geometria, nie nie Dawid Że kwadraty i trójkąty robią tyle koła uh, uh, uh, Że trójkąty i kwadraty robią tyle koła Stary, stary, chyle czoła ile czoła, stary, chyle czoła co porabiasz, w sumie gessleruję Jeżdżę po Polsce i narzekam, ciągle wiecznie truję Nikt nie rozumie czemu jakoś się nie cieszę W sumie czasem gdy zasypiam mam wrażenie, że już leżę w trumnie Staram się udawać, że się mężnie czuję Prynął dziwny strach, się niebezpiecznie snuje Mama pyta czy chce jakiś przelew, mówię nie dziękuję Sam odkładam pieniądze, bo od sierpnia będę wujem Siostra w ciąży, ja się martwię wirusem zika U mnie brak bocianów, nowe życie przyniósł pelikan Piszę piórem z dury, cudem jest to w kilku empikach Nie chcę stracić duszy, muszę kluczyć w stylu Kendricka Paru z was tego posłucha, ale ilu przeczyta? Ha? O materiał nowy tylu mnie pyta 30 wiadomości na godzinę w stylu gdzie płyta Cierpliwości, większość drogi jest już synu przepytam nie będzie koncert, ale ile? Pytam ile koła? Mówić mami jaka stawka, Pytam ile koła? się dobrze, ale ile? Pytam ile koła Mówić z jaka sprzedaż, Noty ile koła? śpiewające, ale ile? Pytam ile koła Mówić z wyświetlenia, ile koła? W sumie na to geometria, nie Dawid Że kwadraty i trójkąty robią tyle koła Że trójkąty i kwadraty robią tyle koła Tyle koła stary, chyle czoła Chyle czoła stary, chyle czoła nie wiem czemu się stresuje koncertem Chciałbym milczeć, jakbym obietnicę ujął w omertę Miałem mieć wakacje, Janek przyjął dużą ofertę Inna sprawa, miło widzieć coraz grubszą kopertę O Nieniejszą epkę rzucę na torenty Na stronie zrobię sobie wielki napis tak o Pierdoleka se zębę trujek przychodź na koncerty Zależy mi znał znał te teksty jak się zna kolendy Mimo wszystko jestem jakoś spięty Wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci Patrzę w kalendarz, nagle taki dziwny plan mnie nęci Olać trasę koncertową i z tej trasy skręcić Pomysł może jest marny, ale ucieknę w Polskę wśród flory i fauny Może, może mi pomoże, może porwę miechalny Porzucam auto, łapię taksę, proszę dworzec centralny